podziemie podcastu odcinek dwudziesty ósmy jest to już on podziemie podcastu Kolejny odcinek, witam was wszystkich I przepraszam z góry za mój głos i ewentualne kaszlanie Ponieważ chyba mam nawrót choroby Sprzed, sprzed chyba dwóch tygodni, nie wiem, mniejsza, nieważne Otóż e, dzisiaj będzie o takim szczytnym celu jak oświadczenie woli e, O naszych gimnazjalistach Albowiem stresują się oni biedaki i o tym, że ekolodzy to cioty są... no... Może od tych naszych sławnych ekologów i dlaczego o nich? Bo mnie wkurzyli. Wkurzyli mnie tym, że Gazprom wypowiedział nam wojnę, albowiem za tydzień, czyli 18 kwietnia, no to za 6 dni, do Warszawy zjadą się Zieloni, aby protestować przeciwko naszym gazom, znaczy polskim gazom łupkowym. I to jest hamstwo, hamstwo, bo przejął się tym nawet poseł PO Jarosław Gowin, pisząc wprost, że Gazprom przystępuje do ofensywy. Nie no, a tak e, serio, czemu Gazprom nasłał zielonych? No bo wiadomo, najprościej jest nasłać tych e, ludzi, którzy są słabo wykształceni w dziedzinie ochrony środowiska. I chociażby przykład jest u nas taki, że do kontestacji dzwonił jakiś słuchacz, nie, wróć, wróć, to było jeszcze do koczowiska dekadencji, dzwonił słuchacz, który był właśnie magistrem bodajże, czy na studiach ochrony środowiska, i powiedział otwarcie na sam początek, że ich nie uczą tego, żeby za wszelką cenę bronić jakichś żabek czy ptaszków, tylko że natura ma być dla człowieka. I to człowiek jest na pierwszym miejscu, a dopiero potem jakieś tam robaczki czy inne, kurde, zwierzątka. I z tym się akurat zgadzam. No bo... To jest też kwestia tego, że Gazprom chce po prostu zachować monopol, no bo wiadomo, że tego gazu jednak trochę w ziemi polskiej jest, nie? Fakt faktem, że to wyciągną sobie Amerykanie, ale ale jednak, nie? Gazprom nie będzie mógł dyktować sobie ceny, jakie mu się podobają. A swoją drogą to na stronie ekran... ekran... ekran cholera, nie wiem... nowyekran.pl O, nowyekran.pl właśnie pod tym tytułem jest ciekawy, ciekawa grafika. Czołg z prezydentem Rosji, czy tam premierem, nie wiem, nie widać dobrze twarzy. Na lufie napis Gazprom <śmiech> i taki wymowny kurek. Eee. P -p dobra, dobra, to, to już skończę. O Monopolu mówiłem w innym odcinku. A ponieważ e, lubię czytać ciekawostki i ogólnie fajnie mieć taką wiedzę,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 No, nie wiem, czy było słychać mniejsza. Yy, otóż, fakt pierwszy. Jeśli rozdzielasz swoje włosy na prawej stronie, urodziłeś się, by być mięsożernym. Jeśli rozdzielasz po lewej, twoja fizyczna i psychiczna konstrukcja sprawia, że jesteś typem wegetariańskim. No i to nie wiem, czy się sprawdza. Szczerze mówiąc, to tak... takie gówno, trochę taka pierduka. Mało znacząca, ale. możliwe, że coś w tym jest. Nie wiem, nie wnikam. Drugi fakt. Oryginalne natchnienie do lalek Barbie pochodzi z lalek rozwiniętych przez niemieckich propagandystów w późnym 1930. Robiły one wtedy wrażenie na pannach swoimi idealnymi, aryjskimi cechami, ale w rzeczywistości proporcje lalek oparto o te pochodzące od Ewy Braun, czyli e, ukochanej Adolfa, pana Adolfa o którym wspominał Krzyżman. O, Krzyżmanie, widzisz, odniosę się jeszcze do Smoleńska na koniec, jak nie zapomnę, ale pewnie zapomnę, bo mi to wisi. E, 03. Wenezuelski brązowy nietoperz może wykryć krople deszczu oraz uchylać się przed nimi w trakcie lotu, powracając bezpiecznie do swojej jaskini całkowicie suchym. 4. Um, Najbystrzejsza świnia na świecie, Posiada przez... posiadana przez matematyka z Madison, nauczyła się na pamięć tabliczki mnożenia od 12, i tu jest ciekawość, e, znaczy tu jest wykształcenie twórców strony, od 12 w wzwyż. <śmiech> no... I teraz mnie ciekawi, bo wiem, że małpy tam potrafią nauczyć rozróżniać kształty czy coś, bo przecież małpy rozróżniają kształty, chociażby potrafią odróżnić kamień od banana, nie? Ale jak można nauczyć świnie liczyć? Macie jakieś propozycje? Piszcie. Y 5. Ulubionym typem drzewa Napolona był sękaty kasztan. Znowu o napolonie. Nie dość, że miał jedno jądro, to jeszcze lubił sękaty drzewa. Ciekawe czemu... <śmiech> Zmarły wróbel, którego zanurzymy w wodzie, wyda dźwięk przypominający płacz dziecka. I to nie wiem, nie próbowałem, ale jak znajdę zmarłego wróbla, to sprawdzę. 7. W stanie nieważkości zamrożony groch po wejściu w reakcję z Pepsi wybuchnie. <śmiech> Mi się podoba reakcja Pepsi i Mentosów. Jak jeszcze nie sprawdzaliście, to spróbujcie, ale na wolnym powietrzu. Znaczy, na no, poza domem. I nie w szkole. 8. Ciekawy, ciekawy news. rozmazanie kału psa na miejsce po ukąszeniu owada przynosi ulgę w swędzeniu. A czemu komorzyca gryzie? Normalnie, bo to zła kobieta była. No dokładnie. 9. Boeing 747 potrafiłby lecieć do góry nogami, gdyby nie fakt, że w momencie próby odwrócenia oderwałyby mu się skrzydła. No to taki trochę... no... no dobra. E, 10. Sumy są jedynymi rybami, które naturalnie posiadają nieparzystą liczbę wąsów. O, to nie, nie wiedziałem. Sądziłem, że mają e, dwa. Fajnie, fajnie, nie wiedziałem, ciekawy just. Samolot F-117 używa aerodynamiki zaobserwowanej podczas badań nad trzmielami. Tylko nie wiem jak, skoro nie macha skrzydłami swoimi. Nieważne. 12. Król Henryk VIII sypiał z gigantyczną siekierą. Lubił się rżnąć pewnie w łóżku i to dlatego. 13. W trakcie codziennego oglądania telenoweli spalamy więcej kalorii niż podczas 3-godzinnego oglądania gry w, w baseball. Ja cię pierdzielę. Ej, masakra. I ostatni. Dla ludzkich kubków smakowych. Ziemia jest nie do odróżnienia od... Od, od, od? Od czego? Od moczu zebry! Ale mi o tym nie mów, kurwa mać! <grych> no, dobra, dobra, to jako że nadchodzi połowa podcastu, albowiem minut już prawie 10 rzeczę do was... Wypada mi zrobić przerywnik muzyczny, albowiem często je robię, A ponieważ gram, znaczy gram, odtwarzam klasykę roka, na której kiedyś opierałem swój, e, nie wiem, którą kiedyś lubiłem słuchać, opierałem na niej swój e, cholera, jakby to dokończyć. No po prostu miałem taki gust, że słuchałem rocka, bo musiałem się wyżyć, albo odpowiadały mi te rytmy. Teraz słucham Kaczmarskiego i tak dalej. T-Rex, Children of the Revolution. Children of the revolution. Now, you tear a plane in the falling rain. I drive a Rolls Royce, 'cause it's good for my voice, but you won't fool the children of the. Children on the road. Znowu by posłać. Znów mnie wszyscy będą pierdolić. No, to jest argument przeciwko szkole. E, no, ten dżingielek to wstęp do tego, co dzieje się w naszych gimnazjach, albowiem gimnazjaliści napisali dziś, dziś, Dziś test z części humanistycznej. I przeglądałem pytania. Powiem wam, że kiedy sam pisałem taki test, to się trochę denerwowałem. Kiedy przeglądam go teraz, to widzę, jakie to jest proste. Być może dlatego, że przez ostatnie 2 czy trzy lata zacząłem całkiem inaczej postrzegać świat. I stwierdzam też, że gimnazjum to jest gówno, a nie szkoła. Bo to jest tylko... nie wiem... Pójdzie sobie taki dzieciak z podstawówki do gimnazjum. O, co to nie ja, ja już jestem dorosły, prawie tego, nie? I się dziwią, że nau nauczyciele mówią, że są dorośli, a traktują ich jak dzieci. A, no cóż, przeszedłem przez to i... No, po prostu to jest zatrzymanie cyklu nauczania. Ale wiadomo, nowe stanowiska pracy i tak dalej, i tak dalej. Także... Gimnazjalistom życzę powodzenia, jeśli ktoś takim mnie słucha. I nie stresujcie się, bo nie ma sensu. A teraz dla tych, którzy y, umierają i ten... I co robią? I zabierają swoje narządy do grobu. To jest kurwa skandal. No właśnie, ludzie, nie róbcie tego, bo jak tak umrzecie sobie... W jakichś okolicznościach, nieważne jakich, no to oddajcie narządy, bo inaczej. leżysz pan i robisz pod siebie. Dobra, do czego zmierzam? Oświadczenie woli.com.pl Możecie tam znaleźć e, Oświadczenie Woli do pobrania. I co to jest? Jest to taka, taki niewielki kawałek papieru na którym zapisane jest imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania. I po co to jest? No Na tej stronie jest taki dopisek e, jak... Moją wolą jest, by w przypadku nagłej śmierci moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji, ratując życie innym. Informuję także, że o swojej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować. Takie oświadczenie woli podpiszę właśnie jutro i zachęcam wszystkich do tego samego, ponieważ jak e, mówi hasło e, tej akcji... E, tylko nie... Niech je znajdę, moment, zaraz, kurde. O, nie zabieraj swoich narządów do nieba, one są potrzebne wyłącznie tu, na ziemi. Z czym się zgadzam. I I co? I jeśli uważacie, że rzeczywiście warto uratować czyjeś życie yy, poprzez oddanie mu, nie wiem, swojej nerki, serca, wątroby, czegokolwiek to zachęcam Was, byście podpisali ten dokument i mieli go przy sobie w razie jakiegoś wypadku, jeśli ratownik medyczny to zauważy lub w ogóle ktokolwiek inny. Nie tylko zostaną zidentyfikowane Wasze dane osobowe, jeśli byście nie mieli innego dokumentu, ale jest oświadczenie, którym często możecie uratować inną osobę. A znam, znałem człowieka, który po transplantacji serca żył jeszcze dosyć długi czas. I wiem, że nie jest jedyny. Także naprawdę, jeśli uważacie, że chcecie takie coś zrobić, chcecie uratować czyjeś życie, oświadczenie woli.com.pl ehm. A to był 28. już odcinek podziemia podcastu podcast.idl.pl. Prowadziłem ja oraz twarz prowadzący, czyli Radek. Było nas dwóch, ale mówił tylko jeden, żeby się drugi nie wcinał. No także piszcie, komentujcie i trzymajcie się. Pamiętaj, że nawet po śmierci możesz jeszcze komuś pomóc. Zgadzam się na transplantację. Podpisałam oświadczenie woli. Agnieszka Barańska. Oczywiście, że tak. Wyrażam zgodę, by być dawcą. Ja też potwierdziłem swoją wolę. Marcin Koczyba. Nie zabieraj swoich narządów do nieba. Podpisz oświadczenie woli. Twoja zgoda ocali czyjeś życie. Kampanii patronują Dziennik Polski, Interia.pl, Telewizja Kraków i Radio Kraków.